A no to się dalej spierdoli, to już nie moja sprawa, bo ja palę Stafa, a jak palę stafa, to jestem wolny, to mam w dupie co mi to przeszkadza, więc i ty możesz dopalić żońca, pojara, Dziękuję panu bardzo, miło mi również za spotkanie w którym paliliśmy trawę, tam A więc trawę do końca i pierdol kosztuł na wieki. Teraz chciałbym odmówić krótkie kazanie w intencji Jaracza Antonina Czerwościocha. Proszę Państwa, był świętym człowiekiem. Palił trawę od urodzenia. Jego matka mówi, że Kiedyś to, jak mu chciała mleko dawać z butelki, to yy, pił tylko wtedy, jak był roztwór z w tym mleku, prawda? Także od dziedzictwa, od dziedzictwa palił w Potem przeprowadził się do Holandii, bo twierdził, że na Majce to w sumie niby trochę łatwo dołaczyć, ale z policją chujowo, nie? Nie chciał pójść do pierdla. Nawet w Holandii sobie kupił domek, i sobie tam mieszkał i palił trochę dalej. Także jego intencji msza przechodził jako święty do naszej historii i chciałbym też yy, krótko w intencji yy, właśnie jego cię pomadlić. W myślach, każdy. Tak. A teraz nie, be, nie będę mówił ukle, ukręknijmy czy coś takiego, bo to jest pierdolenie. Czujcie jak stoicie, a ja was policzę. No, całkiem nieźle, czyli sporo osób w Oławie pali trawę, jestem zazrumny. Cóż mogę powiedzieć? Tutaj oczywiście nie będziemy zbierać żadnych dziadków, tylko po prostu przejdzie nasz wikari, z tatą marihuany i będzie coś Państwo częstować. No. no. i to tyle, idziecie miłego palenia i do następnego spotkania. Aleluja,